W Królestwie Polskim, w którym tradycja historyczna i idea narodowa polska według upowszechnionej opinii rosyjskiej była reprezentowana przez panów i księdzów, to jest przez szlachtę i duchowieństwo, przeprowadzono reformę włościańską, założoną i wykonaną w ten sposób, żeby ich osłabić, jak najbardziej. Większą własnością stworzyć silną warstwę włościańską, wdzięczny za to dobrodziejstwo lud, miał być utrzymany we wrogim stosunku do warstwy historycznej i do jej ideałów, przez ciągłe podburzanie przeciw szlachcie, prowadzone przez urzędników na sposób czysto socjalistyczny i mający wdzięczny grunt w stworzonej na tej cel instytucji serwitutów. Jednocześnie zniesiono do reszty odrębną organizację zarządu krajowego i władz królestwa. Urzędników i nauczycieli Polaków oraz język polski w administracji, szkole i sądzie zaczęto zastępować Rosjanami i językiem rosyjskim, a gdy te reformy szły pomyślnie, nie napotykając na opór zgnębionego narodu, rozwinięto w całej pełni system rusyfikacyjny, stawiający sobie za cel przerobienie kraju nawet pod względem kulturalnym na prowincję rosyjską. Wszelkiej organizacji pracy kulturalnej polskiej położono tamę. Język polski usunięto z urzędów do tego stopnia, że urzędnikom zabroniono rozmawiać z publicznością po polsku. Uczyniono język urzędowym nawet w gminie wiejskiej. W sądzie, gdy kto go nie znał, używano tłumaczów. W szkole pozostawiano go jako przedmiot nieobowiązkowy w liczbie dwóch godzin na tydzień. Wykładany nadto od samego początku szkoły średniej, po rosyjsku. Młodzież zaś za rozmowę polską między sobą w murach szkolnych podlegała surowym karom. W następstwie usunięto język polski z dróg żelaznych, nawet prywatnych, i zaczęto go usuwać z innych prywatnych instytucji jak towarzystwa kredytowe i tym podobne. Cudzoziemiec przejeżdżający przez ten kraj, słysząc na kolejach tylko język rosyjski. W służbie bowiem zakazano zwracać się do publiczności po polsku, widząc napisy urzędowe wyłącznie rosyjskie. Wreszcie nie widząc nawet na stacjach ogłoszeń prywatnych polskich. Dozwolone bowiem były we wszystkich językach oprócz polskiego. Mógł się nawet nie domyślać, że przejeżdża przez kraj Polski. Wreszcie, pomimo że prawo państwowe rosyjskie znało jedynie nazwę Królestwa Polskiego, z języka urzędowego zaczęto ją usuwać, zastępując ją krajem nadwiślańskim i nadwiślem. Prywislański kraj. Prywislinię. Tym sposobem program rządu rosyjskiego w Królestwie Polskim, który z początku zdawał się jedynie mieć na celu zniszczenie źródeł separatyzmu polskiego, w ciągu kilku lat po powstaniu stał się wyraźnie programem zniszczenia kultury polskiej i wszechstronnej rusyfikacji kraju, która nie tylko została uznana za możliwą, ale której szybkie postępy źródła urzędowe powszechnie stwierdzały. Zauważono nadto, że kraj ten nie jest czysto polskim, wobec tego, że na północnym jego krańcu cztery i pół powiatu są etnograficznie litewskie, a w dziesięciu południowo-wschodnich powiatach obok ludności polskiej i rzymskokatolickiej okres rusyfikacyjny zastał znaczną ilość unitów, katolików obrządku wschodniego, mówiących przeważnie po rusku, na rzeczem małoruskim. W celu osłabienia polskości rząd zaczął popierać gorliwie ruch narodowościowy litewski, który po roku 1870 urodził się, stając się pod wpływem protekcji rządowej zaciekle antypolskim. Unię zaś zniósł, łamiąc opór unitów przywiązanych do wiary ojców przy pomocy egzekucji wojskowych, wprowadzających w czyn pałki, pogromy masowe, niszczenia dobytku i tym podobne. Tym sposobem przy pomocy obfitego przelewu krwi, po zesłaniu mnóstwa opornych, ludność ta została uznana urzędowo za prawosławną i rosyjską. Jakkolwiek znaczna jej część pozostała faktycznie katolicką, nie uczęszczała do cerkwi, chrzciła się, brała śluby i grzebała tajnie, po katolicku, pomimo surowych prześladowań trwając w oporze i umacniając się w swym przewiązaniu do polskości. Ten jednorazowy akt nawrócenia nie był zakończeniem dzieła. Konsystorze prawosławne do ostatnich czasów nie przestawały pracować, badając akty stanu cywilnego za parę ostatnich pokoleń, odszukując całe rodziny, których Przodkowie w drugim lub trzecim pokoleniu byli unitami lub przynajmniej byli przypadkowo ochrzczeni w cerkwi unickiej, co się dawniej u katolików rzymskich często zdarzało, jeżeli kościół parafialny unicki leżał bliżej od rzymskiego. Te rodziny, często rdzennie polskie i katolickie, przepisywano wbrew ich woli na prawosławie, Zabraniano im chrzcić dzieci i brać śluby w kościele katolickim oraz grzebać zmarłych na katolickim cmentarzu i żadne starania nie pomagały im do ratowania się przed nawróceniem. Na skutek tej działalności sprawozdania urzędowe wykazywały coraz większy przyrost ludności prawosławnej i rosyjskiej w kraju uznawanym dotychczas za rdzennie polskim. Jednocześnie postępowało przymusowe rozpowszechnianie języka rosyjskiego wśród samych Polaków, co uważano za równoznaczne z rusyfikacją. Wszystko zdawało się przemawiać zatem, że kwestia polska, nawet w sercu polskości, jest na drodze do rozwiązania przez stopniowe zniszczenie pierwiastków polskiej kultury i asymilację ludności. W Prusiech system planowanej germanizacji ziem polskich stopniowo się rozwijał z pewnymi wahaniami, od czasów rozbiorów, posiłkując się potężnym środkiem, którym nie rozporządzała nigdy Rosja, mianowicie niemiecką kolonizacją na ziemiach polskich. Dzięki tej kolonizacji, postępującej od wieków wewnątrz nawet państwa polskiego, ziemie polskie zaboru pruskiego w dobie rozbiorów Polski już posiadały znaczną część ludności niemieckiej, w której rządy pruskie później znalazły oparcie. Prusy królewskie należąc jeszcze do Rzeczypospolitej, miały blisko połowę ludności niemieckiej. Ognisko zaś polskości pod panowaniem pruskiem, wielkie Księstwo poznańskie, w chwili, gdy je kongres wiedeński zwrócił prusom w roku 1815 liczyło przeszło 20% Niemców. Ta kolonizacja postępowała szybko w ciągu XIX stulecia, także w roku 1867. Liczono w Poznańskiem Niemców około 45%, protestantów było przyszło 33%. Cyfra niezawodnie tak wysoka skutkiem niedostatecznego rozbudzenia świadomości narodowej wśród ludności polskiej, której część uznawała się za Niemców. Mając tak znaczną część ludności niemieckiej w kraju i widząc tak szybki jej wzrost, Politycy pruscy naturalnie całkiem uważali ostateczną germanizację tych ziem tylko za kwestię czasu i tak nawet patrzyła na tę sprawę znaczna część opinii polskiej. Tym bardziej powodzenie programu germanizacji zdawało się być zapewnionym, gdy po zwycięstwie nad Francją wypowiedziano polskości systematyczną, a nie ubłaganą walkę. Rozpoczynając Kulturkampf, Bismarck Kierował się w znacznej mierze potrzebą złamania polskości. Jeżeli zaś ta droga zawiodła, jeżeli doprowadziła nawet do rozbudzenia poczucia narodowego polskiego w tym odłamie ludności, gdzie go nie było, to późniejsze środki, jak wydalenie jednorazowe około 40 tysięcy Polaków, poddanych rosyjskich i austriackich oraz niedopuszczenie nadal do osiedlania się obcych poddanych narodowości polskiej w ziemiach zaboru pruskiego, jak wzmocnienie germanizacji przez szkołę drogą zupełnego usunięcia języka polskiego i przenoszenia nauczycieli Polaków na zachód niemiecki, jak coraz szersze usiłowania germanizacji przez Kościół, jak wreszcie ustanowienie słynnej komisji kolonizacyjnej rozporządzającej setkami milionów marek. Zapowiadały Niemczyźnie niewątpliwe zwycięstwo. Nikt też bodaj nie wątpił, że pomimo stwierdzonych niepowodzeń systemu germanizacyjnego w tym lub w innym punkcie, kwestia Polska w państwie pruskiem zbliża się do skutecznego na tej drodze rozwiązania.